Pracowity dzień dzisiaj, nie nagrywałem nic, a bardzo dużo zrobiłem. Bateria się wyczerpuje, więc nie wiem ile tego się nagra, ile się nagra, tyle się nagra, tyle pójdzie. To co dzisiaj, co dzisiaj było zrobione w sprawie piwa. W ogóle to tak głupio trochę, bo kiedyś za 5 lat to przesłucham i bez żadnego dzień dobry, tak na początku, więc tak... Słabo, to może dzień dobry. Dzisiaj jest 11 czerwca 2016. Rozpoczęło się Mistrzostwo Europy w piłce nożnej we Francji. Ale to tak tylko po to, żeby umiejscowić, umiejscowić w czasoprzestrzeni ten plik Dzisiaj było zabutelkowanie mojego kawowego stołtu. Bardzo jestem zadowolony. Wyszło w sumie 40, 46 butelek, więc jak widać, słychać sprawność, wydajność mam coraz lepszą. Tak, to z tym trzy butelki, takie troszkę mniejsze, 0304. No Jestem bardzo zadowolony z tej sprawności. Smak obiecujący. Coś słyszę. Smak obiecujący. Zobaczymy za 2-3 tygodnie, jak to będzie wyglądać. No. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć o mojej IP, czyli podwójnej koronie. W pewnym sensie można powiedzieć, że sprzedała się na pniu. Zostało mi już bardzo niedużo, a sam, a sam też niewiele wypiłem. Naprawdę petarda jest bardzo udana. A mówię, że sprzedała się na pniu, bo wykorzystałem ją do pewnej wymiany barterowej, a mianowicie oddawałem ją za, za skrzynki. Dzięki temu mam teraz mam teraz pięknie uporządkowane butelki. Co jeszcze dzisiaj sobie odkryłem? Mianowicie przepraszam za te trzaski. Mam słuchawki na uszach, więc wiem, że, wiem, że jakieś trzaski, jakieś, jakieś takie rzeczy się nagrywają. Trudno. Tak, tak jest. Mam radę dla was, dla waszych kobiet, jeśli macie garaż i nie chce wam się w nim sprzątać, to radą na to jest to, żebyście zaczęli robić piwo. Ja mam tak mniej więcej sprzątane od piwa do piwa. Dzisiaj właśnie, dzisiaj właśnie nastąpiło takie spore sprzątanie w garażu nie to, żebym tam miał jakiś straszny burdel chodzi o to, że traktuję garaż trochę szczególnie w okresie takim od wiosny do jesieni jako takie pomieszczenie taki podręczny magazynek gdzie trzymam kosiarkę którą po prostu wpycham po koszeniu i tyle nie, nie specjalnie się przejmując, czy stoi bardziej prosto, czy bardziej krzywo, czy na środku czy z boku po prostu stawiam ją tam, gdzie jest akurat miejsce. I tak z wieloma innymi rzeczami. A to wyciągnę młotek, to go położę pod ręką i tak i tak e, dzień po dniu, e, tydzień po tygodniu, straszna entropia się tutaj wkrada i, No i robi się bałagan. No ale ponieważ jutro planuję e, coś uważyć. Może się coś też przy okazji nagra, no to w związku z tym muszę, musiałem posprzątać sobie dzisiaj, bo, bo lubię taki porządek w trakcie ważenia, zresztą w ogóle mam satysfakcję z tego, że ten garaż jest taki posprzątany, więc wtedy jest zamiatanie, mycie podłogi, tak naprawdę jest przygotowanie stolika, jeszcze trochę rzeczy nie zostało, jeszcze raz umyję podłogę. Ale z takich większych z większych rzeczy no to jeszcze muszę, muszę pomyć fermentatory i różny, do, różny drobny sprzęt, który dzisiaj pobrudziłem podczas butelkowania. A poza tym nie tylko dzisiaj, a poza tym jutro, jak, skoro jutro waży no to muszę mieć to czyste. Także dzisiaj wielkie sprzątanie, jeszcze jeszcze trochę zejdzie z tym sprzętem, Znaczy no, z tym myciem tych, tych yy, sprzętów do ważenia. A jutro A jutro będę ważył. No i jutro jest mecz Polska. Polska, Irlandia, Północna. Co oznacza, że będę musiał zacząć ważyć no, jak najwcześniej rano żeby nie było ryzyka, że mi się do 18 nie skończę, dlatego jutro pobudka z samego rana i, i rozpoczęcie, rozpoczęcie ważenia, dlatego dziś bardzo bym mi zależało, żeby to wszystko przygotować tak naprawdę tak, że jutro tylko przekręcam kluczyk w stacyjce i, i uruchamiam aparaturę całą. No to by było tyle w takim dzisiejszym, takim przedsmaku, przedbiegu jutrzejszego dnia. Do usłyszenia jutro. Pijcie dobre piwo. Pijcie dobre piwo, nie, nie pijcie tych wszystkich koncernowych głęboko odtornetowanych lagerów, bo to jest straszny cyfr. Ja zmarnowałem na to 40 lat, trochę się śmieję, bo tyle właśnie mam. A od niedawno, od niedawno dopiero zasmakowałem i poznałem, że, że piwo nie kończy się na na tych marketowych półkach. A nawet się tam nie zaczyna, więc do usłyszenia, pijcie dobre piwo.